Coś. No. co tam? No, Robisz tak? w porządku, wiesz, słyszysz, coś tam jest. Słyszę, nie, nie, zły, nie zły. Proste. Nie co miałem. tam słychać? W nie? Ostry, M nie ostry. Na dół. uczelni, Na uczelni mnie kurde, tak dołują. Starsi chcą mnie wypierdolić z chaty. Z chłopakami nie rymowałem chyba już kurwa miesiąc. Laska mi. laska, nolała. Nie wiem, czego się chwycić nie chyba, no, tylko kurde. Cool. Weź, puść ten bit, nie? Ok, Polecili masz się. to. Czegoś pewno czego czegokolwiek gdzie niegdzie Życie jasne, leżące poprzecznie, poziomo jak timeline Słowa uwalniam, to część przystosowania się mnie Do życia w społeczeństwie, z kanonu dobrych płytnik nigdy nie wyjdzie ATA się jak to jest, że ciągle tutaj stoję i biorę co moje Jak sadat z komonem. Choć to nie rok po dziewiątek Pozwól, że rozpocznę nowy wątek Rymuję tak jak chcę To gwarantuje mi przetrwanie Bo ja mam to coś, niektórzy nie mają nic wcale Wychowałem się na dzielnicy Co dostarczało zawsze doświadczeń przygrych Ale dało też przyjaciół Stworzyło specyficzny nastrój Uwolniło we mnie tą śmiałą auto Ekspresję, która daje mi protekcję Przed istnienia sensem. Muzyka wypływa ode mnie i spod rąk Producenta, którego znam od dziecka Dobrych bitów Kolekcja, ilość chwil, które pamiętam jest mniejsza o tych, które wolałbym zapomnieć ładnie do mnie, przejrzymy albumy, puścimy single Które zawsze pomagały przejść przez życie Tak widzę muzykę, bo tylko ona będzie przy mnie Do końca I chłopaki przy kioskach gotowi zawsze zarymować Gotowi pomóc mi w taki czy inny sposób stać z boku, odpocznij Prawdy dostarczają mi podziemni MC's i książki A reszta to poezja, złote myśli mi najbliższych, najbliższych, najbliższych Siecię z gruzynie oczu od patrzenia na słońce. Siecię z oczu od patrzenia na słońce. Czekając na lepsze czasy, wertuję w głowie obrazy. Selekcja, sprawdzam ile pamiętam. Melancholik od dziecka. Jedna wielka reminiscencja, jak Wszyscy lecą mi z serca jak chcą, bo to są, by je wciąż uwalniać Nie zwalniać, gdy na drodze przeszkody, ktoś nam da, bo nie pierwsza, nie ostatnia W głowie zdrowa jazda, pytają się, po co kiedy ciągniesz, e? Odpowiadam instynktownie, że trzeba robić swoje, nie patrząc na resztę Bo reszta to zazwyczaj mekka wszelkiego ściemu Mieszkam, tego do końca nie wiem. Na wersach jest tym horyzontem, łączę Ziemię z niebem. Mam taką potrzebę i nie potrzeba mi tu czegoś, co zakłóci moją nieznośną lekkość bitu. Masz królową, to ją przytul. ona chce to czuć. Zresztą jak chcesz, rób nas tu tylko dwóch, bez sekretów. Mam niemy chlebem się zresztą skweru Mimo wielu wybojów na drodze, na imprezy z nimi chodzę. W życiu błądzę dalej, a nad ranem śpię smacznie, czekając, aż wieczór się zacznie jak północny maruder. Mam co narzekać w sumie, bo i tak będzie lepiej Muszę tylko usłyszeć samę stopę i werbel Czasem słyszę je przez sen Tysiące tysiąc, tysiąc, oczu od patrzenia na słońce